Wolontariusze zorganizowali walentynkowe atrakcje w bydgoskich szpitalach. To okazja, by zajrzeć na oddziały onkologiczne, by umilić małym pacjentom trudny czas spędzony w szpitalu. Mówi Violeta Górska ze Stowarzyszenia Łatwo Pomagać. To też okazja, by porozmawiać o innych akcjach tego stowarzyszenia w Bydgoszczy. Organizujemy w szpitalu, w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym i w Juraszu na onkologiach dziecięcych w Bydgoszczy, walentynki, onkowalentynki, bo... W końcu ten dzień jak najbardziej jest wyjątkowy i każdemu się należy w ten dzień odczuć, że nie jest sam. Jak zawsze my to z taką energią wchodzimy, bo my to po prostu kochamy, kochamy te dzieciaki, kochamy je odwiedzać, kochamy ich uśmiechy, śmiechy, przytulasy, lubimy to dobre słowo od rodzica i to nas też ładuje taką pozytywną energię do dalszych działań, do kolejnych poczynań, a tak chciałam jeszcze się tak przy okazji podzielić takim może sentymentem, może taką myślą Wczoraj właśnie przeglądałam zdjęcia z 2019 roku, jak robiliśmy akcję właśnie też w okresie Walentynek, Paleczne Serce nazwaliśmy ją i właśnie jak przeglądałam zdjęcia tych dzieci, tych wyjątkowych pacjentów onkologii, yy, spod, no, twarzyczki uśmiechały się do mnie, ale wiem, że nie wszyscy już są z nami, brakuje Karolinki, Lilianki, Dinki, Mariki i mogłabym niestety jeszcze długo wymieniać imiona tych wyjątkowych dzieci. I tak właśnie sobie pomyślałam, że każdy dzień, każde święto jest doskonałą okazją, żeby sprawiać im radość, żeby powodować, żeby miały jak najwięcej powodów do uśmiechu, żeby wiedziały, że nie są same w tej walce, bo nie wiemy, jak długo to potrwa, jakie będzie zakończenie i to myślę jest ważne. Mamy takie niestety wspomnienia, kiedy mama do nas dzwoni, że... Jej dzieciątko już nie jest z nami, a chciałaby spełnić na przykład dzięki nam jej ostatnie marzenie, żebyśmy przybyli na tą ostatnią drogę, żebyśmy wpuścili w niebo jak najwięcej banik mydlanych i baloników. Są takie marzenia, życzenia jakby za, za. Światów, powiedzmy, bo już nas tu z nami nie ma tego dzieciątka, a my chcemy do końca być z tym rodzicem, chociaż nie jest to dla nas łatwe, bo to nie jest łatwe dla wolontariusza, bo to nieprawda, że mamy grubą skórę, dużą odporność, dlatego tam możemy chodzić, zaglądać i bitać te dzieci. To nie jest tak. Po prostu wiemy, że tych rodziców, tych dzieci też nikt nie pytał, czy one mają dość siły. Jak to się u Pani zaczęło? Kiedy Pani zaczęła odwiedzać tutaj dzieci w szpitalu? U mnie to Było się tak, okazji. u mnie się zaczęło to w sumie tak bardzo prywatnie, bo ja prowadzę szkolny wolontariat, a po prostu miałam być po raz trzeci mamą, więc musiałam tak jakby trochę się wycofać z życia zawodowego, więc w 2014 roku stwierdziłam, że nie umiem żyć bez wolontariatu, że muszę coś sobie jeszcze dodatkowo.